Programu 7 dni z wolnymi mediami. Przy mikrofonie Maurycy Chawranek dzisiaj prowadzę program 7 dni z wolnymi mediami. Moimi gośćmi jest Bartosz Staszewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bartosz udziela się na grupie Infra. Jest także z nami Filip Czarnecki, którego przedstawiać nie muszę. Witaj, Filipie. Witam wszystkich słuchaczy, witam Cię. Dzisiaj będziemy się zajmowali sprawą protestu Greenpeace'u na polu kukurydzy genetycznie modyfikowanej dwoma aferami, aferą hazardową, o której wszyscy słyszeli, oraz o aferze związanej ze stoczniami, a także o budowie trzeciej Świątyni Salomona w Izraelu oraz zajmiemy się też dwoma sprawami kosmicznymi, mianowicie eksperymentem związanym z uderzeniem w sąd powierzchni Księżyca oraz odkryciu nowego, gigantycznego pieśnia Saturna. Ale zacznijmy może od pierwszego, pierwszej informacji, którą pozwolę sobie teraz przeczytać. W poniedziałek, 5 października, odbyła się akcja Greenpeace'u na polu kukurydzy genetycznie modyfikowanej w okolicy Raciborza. Tam ekolodzy zorganizowali demonstrację przeciwko uprawom genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy. No i Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaapelował do władz o podjęcie stosownych kroków prawnych przeciwko Greenpeace, bo uważają, że oni szkodzą rolnikom. Może zacznijmy od Ciebie, Filipie. Jak to oceniasz? Czy Greenpeace faktycznie szkodzi polskim rolnikom? No według mnie nie, bo myślę, że prędzej GMO szkodzi polskim rolnikom niż protesty Greenpeace'u akurat w tej sprawie. Bartosz, masz na ten temat jakąś opinię? To znaczy uważam, że każdy powinien mieć w wolnym kraju, w którym się wydaje, żyjemy, prawo wyboru. Jeżeli ktoś uważa, że dla niego jest lepsza żywność genetycznie modyfikowana, tak najbardziej. No jeżeli protest odbywał się nielegalnie, tak najbardziej organy państwowe powinny się tym zająć, bo tego jest policja w naszym państwie, jeżeli legalnie, no to też uważam, że nikomu chyba wielka skoda się nie stała, prawda? Ktoś co to niech sobie sadzi GMO, a jak nie, to nie, no. Choć ja uważam osobiście, że powinno być zakazane, zapokazane wszelkie uprawy GMO. To znaczy, no w dzisiejszych czasach to ciężko mówić o, o żywności, która nie jest genetycznie mutowana, chyba że ktoś tak gdzieś samemu w swoim własnym gospodarstwie będzie hodował jakieś pomidorki i coś innego, Pozwolimy sobie przejść do kolejnego tematu. Według Leszka Świączaka ze związku zawodowego Stoczniowiec, z upadających Stoczni Gdynia i Szczecin wyprowadzono majątek za pomocą spółek córek, które zostały wydzielone z majątku stoczni, a następnie sprzedane za niską wartość. Spółki te były jednocześnie wierzycielami stoczni, która spłacała przy wysokiej należności po wykupieniu spółek przez osoby fizyczne. Nie wiadomo, kto wykupywał spółki córki. Jak myślicie, to może to być kolejna wielka fera? To jest kolejny przypadek tego typu. To znaczy... Tak, ja bym powiedział, że poczekałbym najpierw na jakiekolwiek działania policji, bo już nieraz słyszeliśmy o wielkich aferach jakie miały się wydarzyć, czy też tam jeżeli chodzi o Ornatę Begiel, czy o kogokolwiek, bo politycy są szczególnie narażeni na to, żeby informować świat o czymś, co potem się okazuje niczym innym, tylko zwykłą plotką. Więc może jakieś działania policji i dopiero później będziemy się przypatrywać, czy rzeczywiście coś w tym jest, bo jednak zapowiada się na dosyć wielką aferę, większą od tej afery, afery hazardowej, prawdaż? więc wiecie. No, odnośnie afery hazardowej, to też mam tutaj newsa, że prokuratura Krajowa w Warszawie jeszcze ma już śledztwo. No i tutaj wygląda na to, że będzie dodało i się kręciło, a jeżeli chodzi o aferę związaną ze stoczniami, no to myślę, że też będzie ciekawie, bo jeżeli e, faktycznie e, spółki Cufip wyprowadziły pieniądze, a następnie stały sprzedane za niską cenę, no to mamy tutaj do czynienia z wielką aferą. No tak, uważam, że jeżeli chodzi o samą aferę hazardową, to... Powinno dojść do takiego rozwiązania z Sejmu, bo w przypadku, kiedy tak wielu polityków jest związanych z tą mm. aferą, szefowie partii, to nie wiem, czy sama zmiana ludzi na najwyższych stanowiskach coś pomogła, bo zrobili to inni ludzie, którzy mogą być z tym związani, prawda? No praktycznie cała e... platforma obywatelska dokładnie W ogóle dziwi się, że premier Tusk tak no, mało po, negatywnie na to zareagował. Z tego, co słyszałem i oglądałem konferencję, no niezbyt y, się tym przejął, zbagatelizował tą sprawę, a uważa, że afera jest dosyć duża i nie powinno się tego w żadnym razie bagatelizować, a już na pewno podchodzi do tego bardzo ostrożnie. Y, więc no, jest to sprawa niebezpieczna. Nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał na tvn Teraz My i Wywiad z Świadkiem Korony Masą, który sam mówił, że jeszcze w 99. roku wielu ówczesnych polityków, którzy do dzisiaj siedzą w polityce, sprzedawało, lobowało na rzecz różnych instytucji lobowało na rzecz mafii, więc no niestety mamy do czynienia z błędnym kołem, które się powtarza i dopóki się nie oczyści dzisiejszej polityki z tych ludzi, którzy jeszcze kiedyś współpracowali z mafią, no to raczej nie będziemy widzieli żadnych zmian w Polsce. Tutaj przy takiej to powinni w ogóle rozwiązać Sejm, tak przynajmniej myślę. Tak mi się wydaje i naprawdę przejrzeć karty polityków yy, uważam, że no nie wiem, bo jednak CBA i inne służby specjalne są to spadkobiercy w yy, wszelkich innych służb, które były rozwiązane I, i, i to też jest ciężko, żeby oni też się tym zajmowali, bo jednak na ich, na ich szczycie stoją czy kamienicy, czy inni, którzy w jakiś sposób związani z polityką i niestety nigdy nie będą bezstronni. Więc mm. na to chyba trzeba, trzeba trochę lat, trzeba nowych pokoleń, polityków, mi się wydaje, którzy będą w jakiś sposób ukształtowani. No a przede wszystkim w jakiejś przejrzystości w wyborze osób na najwyższe stanowiska władzy. Na pewno. Praktycznie teraz to wygląda tak, że wiemy jak, jak mamy ordynację wyborczą, że de facto osoby, które otrzymują największą ilość głosów nie trafiają do Sejmu, a trafiają jakieś dziwne inne osoby, które tak za pomocą progu wyborczych, tak dalej numerów kolejnych na listach i tak dalej, tak dalej, nie. Dokładnie. No, dopóki nie będzie tutaj e, zmienionej ordynacji wyborczej, być może na tej mandatowe okręgi wyborcze, których e, Platforma obywatelska mimo że zbierała na, na, na, na tym projektem podpisy, do dzisiaj nie mm -hmm. chciała referendum a zebrano 750 tysięcy podpisów z tego, co zdążyłem się już dowiedzieć formalnie, no to się zastanawiam teraz, co z tym dalej będzie, nie? Znaczy jest problem z tym, że ludzie wybierają znane nazwiska, niekoniecznie poprawnie wybierając między tymi, którzy może no, są na przykład bardziej wy... Tak, bardziej wyedukowani. Ja... Idąc do eurowyborów, na przykład przyglądałem się dokładnie, nie patrząc na partię, ale starałem się wybrać na no jak najbardziej wyedukowanego człowieka, jakiegoś doktora, doktoranta czy kokolwiek, żeby nie było, że do europarlamentu jedzie osoba bez znajomości języka angielskiego i w ogóle bez żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, prawda? Bo to uważam za, za zupełne fantazję, fantazja, jak widzieliśmy. No ale Buzek się skompromitował, a mimo to wygrał. To zdecydowano no, większością głosów. No właśnie, więc tutaj mamy jeszcze do czynienia z pewnymi mediami, które powinny to piętnować, takie rzeczy, wskazywać na to palcem, dużym palcem, że coś takiego ma miejsca, a nie, że, no bo jednak mówię, media też są w jakiś sposób upolitycznione i to wszystko, wszystko się na tym skupia, że mamy taki obraz Polski, jaki mamy. No doszliśmy troszkę o tematu e, afer. Myślę, że teraz przejdziemy do Wielkiego Odkrycia Kosmicznego. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Przy pomocy kosmicznego teleskopu Spicera odkryto prawie nowy, prawie niewidoczny pierścień Saturna odnosi magazyn Nature. Nowy pierścień jest nie tylko większy od pozostałych, ale również nachylony do nich pod kątem 27 stopni. Nowy pierścień jest olbrzymi, ale rzadki i bardzo trudny do zaobserwowania przez teleskopy optyczne. Jego dostrzeżenie było możliwe dzięki obserwacjom w podczerwieni dokonanym za pomocą kosmicznego teleskopu Spitzera. Co ty na to Bartoszu? No tak, możemy powiedzieć, że jest to niezwykłe, przełomowe wręcz odkrycie, ponieważ y, po raz pierwszy na pierścienie y, zwrócił uwagę Galileo Galilei w 1610 roku, no i można powiedzieć, że odkrywanie tych pierścieni zakończyliśmy dopiero teraz, czyli prawie 400 lat nam zajęło odkrycie całych wszystkich, no, jeszcze wiele zagadek przed nami, ale y, zagady dotyczących tych pierścieni Saturna. Na pewno przyniesie to wiele, wiele ciekawych odkryć dotyczących księżyców y, Saturna, bo jednak było wiele wątpliwości na przykład z księżycem Japeta, odkryty w 1671 roku, zwrócił uwagę astronomów pewną niezwykłą cechą, mianowicie to, że jedna jego półku była bardzo wyraźnie ciemniejsza od drugiej. Nie wiadomo dlaczego tak się działo. Mam nadzieję, że teraz te nowe odkrycie pomoże nam w wyjaśnieniu wielu innych zagadek. Na pewno jeszcze wiele innych przed nami. Sądzę, że warto tu też wspomnieć o księżycu, który był bombardowany parę dni wcześniej. Nie wiem, czy możemy już o tym wspomnieć. No oczywiście. 9 października człon rakietowy Centaur i sonda Elcross uderzyły jeden po drugim w powierzchnię Księżyca w celu poszukiwania wody, aby odsłonić głębsze warstwy księżycowej gleby. Każdy mógł teoretycznie to wydarzenie oglądać, ale z tego co słyszałem, nie wszystkim się to udało. Były to jakieś animacje czy coś, ale nie widzieli ludzie tego. Mm -hmm. No tak, właśnie na powierzchnię się Księżyca wysłano dwie sondy, które się zderzyły z nim jedna po drugiej i miały odkryć, czy jest pod nim woda. No Sądzę, że wszelkie tego typu odkrycia są tylko kwestią czasu, czy na Księżycu, czy jeżeli chodzi o Saturn, prawda? Saturn jest kulą gazu, to sądzę, że jest to już pierwszy krok w kierunku do tego, żeby kolonizować kosmos, który co na pewno nastąpi prędzej czy później. Prawda? Więc wystarczy nam teraz czekać na opinię naukowców z NASA, bo to, to ta rzecz już miała, mi miała miejsce, więc teraz czekam tylko na y, badania, które teraz się rozpoczęły i z końcem tego roku powinny być już wyniki pierwsze dotyczące tego, czy jest woda na Księżycu. W tej chwili oglądałeś będzie... to? Znaczy ja bardziej interesowałem się sprawą wody na Marsie niż na Księżycu. <laughs> Jak się okazuje być może woda będzie bliżej niż nam się wydaje i nie trzeba będzie wcale do Marsa lecieć. Pytanie jeszcze, czy jest zdatna do picia? Ale no, no, pewnie to nie tak. tak to chyba tydzień mówiliśmy na temat kolonizacji kosmosu i tak dalej w związku z odkryciem wody, na, na tym potwierdzeniem, że ta woda istnieje na Marsie. To znaczy ja spotkałem się z takimi śmiesznymi opiniami w internecie, że bombardowanie księżyca narusza prawa międzynarodowe i może wywołać konflikt z księżycowymi cywilizacjami, więc opinie są podzielone do, co do tego, czy to jest słuszne czy nie, na pewno wszelkie sekty, które są na ziemi u nas, to niezbyt podzielają pogon żeby cokolwiek dotykać, cokolwiek bombardować, więc różnie to, może być, hmm, różnie nie, to no. może być odbierane przez samych ziemian, a i przez kosmitów również. O ile oczywiście mają swoją bazę, jak oczywiście. twierdzą niektórzy. Oczywiście. To jest oczywiście na razie spekulacją, nie ma na to, temat, na to żadnych dowodów, ale też nie ma żadnych dowodów, że tam żadnej cywilizacji nie ma przynajmniej jakiej bazy czy... Czy podziemnej tam Uważam, że nasze ingerencje jeszcze nie są na tyle niebezpieczne, żebyśmy blokowali postęp naukowy, tym bardziej, że miejsce na ziemi cały czas się kończy, no i jednak trzeba zastanawiać się przyszłościowo, aby po pierwsze przeciwdziałać tym wszystkim zanieczyszczeniom jakie mają miejsce na ziemi i po drugie, no żeby zastanawiać się co z tymi ludźmi, którzy się pewnego dnia nie zmieszczą zrobić, prawda? Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Przechodzimy do kolejnej wiadomości do tej, związanej z Izraelem. Izraelscy ostatnicy z osiedla Mitzpe na zachodnim brzegu niedaleko Jerycha z autonomii palestyńskiej poinformowali o przystąpieniu do budowy naturalnej wielkości repliki świątyni jerozolimskiej. Zapowiedź budowy trzeciej świątyni może doprowadzić do eskalacji konfliktu izraelsko-arabskiego. Umiarkowani przywódcy palestyńscy z amal ostrzegają przed wybuchem kolejnej intif intifady. Co o tym myślisz Filipie? Czy faktycznie może dojść do wybuchu Hady? No już słyszałem jakiś czas temu, całkiem dawno temu o tym, że mają z... plany zbudowań, zbudowania tej świątyni. I czy to w ogóle jest rozsądne, bo według przepowiedni, jak trzecia e, świątynia zostanie odbudowana, to wtedy się tam zjawi, no nie wiem, Mesjasz i nastąpi koniec świata, nie? Więc komuś się tak zpieczy. Fanatycy będą wierzyli w tego typu przepowiednie i być może dojdzie do jakichś pomniejszych ataków, ale nie sądzę, żeby coś na naprawdę dużą skalę się stało. Co ty bardzo o tym myślisz? To znaczy, ja już słyszałem o tym od dłuższego czasu, po wybudowaniu tej świątyni, bo tak jak sam mówisz, ma to spowodować to, że przyjdzie prorok i tak dalej, i tak dalej. Niemniej byłbym bardzo ostrożny w, w sterowaniu takich y, opinii, że na pewno będzie ta świątynia wybudowana. Uwaga, no to jest kolejna plotka napędzana przez media, że coś takiego może mieć miejsce. Nie jestem przekonany, czy aby na pewno to będzie. Oczywiście y, z dwóch względów. Z dwóch względów. Po pierwsze będzie to ciężkie do wykonania, bo jak mówią sami radykaliści, że będą starać się to uniemożliwić, jakieś zamachy i tak dalej, i tak mm. dalej, więc stąd też ciężko będzie znaleźć osoby, które podejmą się odbudowania takiego czegoś, no i po drugie to, że takie miejsce mogłoby być punktem zamachów terrorystycznych, więc jeżeli nawet by doszło do jego wybudowania jakimś cudem, no to ciężko będzie sobie wyobrazić ludzi, którzy tam będą przychodzić, bo jednak to będzie główne miejsce, które będzie pod atakiem. Pozostaje też pytanie, na ile te, te, te przepowiednie, o których mówiłem, się spełnia, a sądzę raczej, że się nie spełnią, że to raczej e, może doprowadzić też do upadku religii judaistycznej, kiedy się okaże, że wiecie, nie, zebudowali mm -hmm. i tak dalej, tu Mesjasza nie ma, coś się nie dzieje i tak dalej. Nie? No, coś się będzie wymyślać, że na przykład cegła była nie ta. Albo, no. no, że nie te miejsce, nie. Tak, tak. Najlepsze wymyślenie tak? takich rzeczy. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Nadajemy na żywo. Przy mikrofonie Mauro Cyhawranek. Słuchawkami z Skype'a są Bartosz Staszewski i Filip Czarnecki. Teraz przechodzimy do tematu, który budzi wiele kontrowersji, czyli o podpisaniu traktatu lizbońskiego przez Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński w świetle Jupiterów w sobotę o godzinie 12 w pałacu prezydenckim. Mimo, że traktat lizboński uległ zmianie z poprawek z referendum w Irlandii oraz braku społecznej akceptacji dla traktatu, został przez Polskę przyjęty bez jakichkolwiek uwag krytycznych. W uroczystości podpisania traktatu lizbońskiego udział wzięli szef Komisji Europejskiej Jose Barroso, przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek i reprezentant Rady Unii Europejskiej Fredrik Reinfeldt. Tutaj jeszcze jako dodam ciekawostkę, że kiedy Kaczyński próbował podpisać ten dokument, to okazało się, że długo pis nie chce mu pisać. Przecież no i bardzo no dobrze. Jaki to ja uważam. Tak? Coś w tym na pewno jest. Ja uważam, że to jest zupełnie nieporozumienie, jakikolwiek traktat, tworzenie Wielkiej Ligi Narodów, takiego tworzenia drugiego ZSSR I, i to się wiadomo, że to się rozpadło i, na, i nam to też się rozpadnie, prawda? Wspólny język, wspólna waluta, wspólna konstytucja, która jest ponad konstytucją Polski i innych krajów, no to będzie powodować kolejne nieporozumienia, tym bardziej jeżeli już jakieś spięcie między państwami tej, o, tej oto Unii. Która i każde państwo będzie chciało, żeby na jej korzyść było coś tam rozwiązane, więc związaliśmy się pieniędzmi od Unii, bo widzieliśmy te wszystkie dofinansowania, więc już jesteśmy finansowo związani z Unią, konstytucyjnie, no jeszcze nie wiem, no i teraz będzie jeszcze wspólna waluta, jeżeli coś teraz tą wspólną walutą się stanie, to już zupełnie będzie bo jeżeli mm -hmm. coś się zepsuje. Traktat się właśnie rozmowa o tym, że wszystkie kraje, które traktyfikowały traktat izbyński, a które nie wykluczyły tego faktu w jakichś tam spisach, będą musiały Prowadzi na swoim terytorium właśnie walutę euro, no a ponadto nie będzie można zmienić systemu wyborczego, na przykład z demokracji pośredniej na bezpośrednią. W traktacie lizbońskim jest znak, że wszystkie państwa, które go ratyfikowały, muszą na swoim terytorium stosować właśnie demokrację pośrednią, która umożliwia różne, różnego rodzaju korupcję, łapówki i tak dalej. To co mamy teraz w Polsce. Ja w ogóle uznaję, że jeżeli jakakolwiek konstytucja, jakiekolwiek reguły ponad polskimi zaczynają działać, to przestajemy tracić swoją suwerenność. Od tego dnia, kiedy podpisaliśmy ten oto kochany traktat izboński, no przestaliśmy być państwem suwerennym. W ogóle jestem zdziwiony tym, że nie było przeprowadzonego żadnego w Polsce referendum, tak jak to miało miejsce w Irlandii. Tylko no, przyjęliśmy w w innych go... krajach też. W inny krajach też. No i przypomnę może słowa yy, Donalda Tuska, które no, zapytano o referendum, powiedział wprost, że on szuka innych y, sposobów na referendum, ponieważ obawia się, że ludzie referendum, y, traktat lizboński odrzucili w referendum. No ja tutaj mam też cytat, y, można znaleźć formułę, która umożliwi ratyfikację w parlamencie, nie. Y -y. I taką, taką y, praktykę, taktykę zastosowano. No, z tego co wiem, istnieje też jakiś przepis, który mówi, że prezydent stoi na straży konstytucji i tam suwerenności państwa. Co prawda, no ten trakt, cały traktat zaraz poszedł do Trybunału Konstytucyjnego, który ma ocenić, czy jest on zgodny z konstytucją. Zaraz po tym, jak go podpisano, i wtedy się okaże. Ale są też raczej żadnych nowości, tam się nie dowiemy, bo jednak tworzyło, sam traktat został tworzony przez wielu y, prawników, i nie sądzę, żeby polscy prawnicy doczepili no, konstytucja się do procesu. Ale konstytucja, w sposób, konstytucja więc... zmieniona w taki sposób, że można to traktat lizboński przyjąć. No właśnie. No, według Tygodnika Najwyższy Czas związanego z UPR, no, traktat wprowadzał uprzywilejowanie Niemiec poprzez uniemożliwienie umożliwienie ich ziemią wschodnim Prawa do pomocy rządowej przy konstrukcji gospodarczej, prawda? Czyli w tym momencie, no, z kolei teraz gospodarka polska jest narażona na to, że y, Niemcy będą żądać jakichś swoich rekompensat za, za, za wojny, prawda? Więc mówię, to jest szereg wątpliwości, jakie są przy ratyfikowaniu tegoż to y, traktatu, szereg wątpliwości w państwie, dlatego, no, mówię, referendum byłoby naj, moim zdaniem najrozsądniejszym, y, niekoniecznie najlepszym, ale najrozsądniejszym sposobem na rozwiązanie tego, bo w tym momencie jesteśmy podzieleni na dwie Polski: Polska, która jest za, która jest przeciw, i która nie ma nic do gadania, bo jednak Ci, co się rządzie, tak jak to zazwyczaj się mówi, postanowili inaczej, prawda, wbrew woli ludu, że tak to powiem. Mhm. Coś jest nie mhm. tak, coś jest nie tak, yy, no, no cóż nam teraz pozostaje zrobić? Ja się dowiedziałem o tym z nienacka, że nagle ten traktat został podpisany, nie było to specjalnie jakoś nagłosiane przez media. Teraz nam pozostaje tylko patrzeć, jak to się będzie dalej rozwijać, bo nic nam nie zostaje i potem odpowiednio polityków za to ocenić w wyborach. Zobaczymy no, jeszcze, co zrobi Vaclav Klaus. Z tego, co wiem, oświadczył, że podpisze traktat pod warunkiem, że zostaną dodane dwa zdania do karty praw podstawowych w formie przepisów, mianowicie, że karta praw podstawowych nie będzie dotyczyła Czech. Chodzi tutaj mu głównie o to, że Władysław Klaus się obawia, że Niemcy będą się domagali zwrotów terenów no właśnie. w Czechach, które utracili po II wojnie światowej. Dobrze, że przynajmniej oni dbają o swoje, bo jak widać, mnie niezbyt. No a jeszcze pozostaje kwestia, czy Władysław Klaus się ustosunkuje do prośby brytyjskich laborzystów, którzy już zapowiedzieli, że jeżeli zwyciężą w wyborach, to unieważnią ratyfikację traktatu izbańskiego i przeprowadzą ogólnokrajowe referendum traktatowe. Znaczy... No Politycy są do, dobrzy w gadaniu i opisywaniu tego, co by będzie, kiedy będzie, ale zobaczmy na efekty. No mówię, Wasaw Klaus ma pewne obiekty co, co do traktatu. Ja, nie, ja, ja wątpię szczerze, żeby Unia zmieniała traktat specjalnie dla niego, bo wiązałoby się to z szeregiem formalności, które zaakceptować powinna być cała Rada Europy. I to No jest ale już zmieniono, jest zapis traktatu, chociażby te poprawki dotyczące Irlandii. już no, sam tak, fakt, jest... że te poprawki zostały dopisane, powinny doprowadzić do sytuacji, w której traktaty są ponownie od zera ratyfikowane. No właśnie, bo na to się zmieniło, prawda? Tak. I tutaj jest też postawa prawna, żeby móc w przyszłości no, odżegnać się od traktatu bo ten traktat, który podpisał Lech Kaczyński, jest zupełnie innym traktatem niż ratyfikował go polski senat. Czas pokażę, co z tego wyniknie. uważam, że w przypadku kryzysu w Polsce, kiedy okazuje się, że ich politycy lobują na rzecz jakichś dziwnych firm, to w ogóle nie powinniśmy podejmować żadnych poważnych dla państwa decyzji, prawda? Jest to nierozsądne. Pokaże się, że ktoś, kto jak mówi o prezydencie, ale coś niższym niższy stopniem mógł mieć wpływ na to wszystko i znowu będą jakieś afery, więc nie jest to dobry moment na podpisywanie czegokolwiek w Polsce, uważam. Dobrze, Filipie, masz coś do dodania jeszcze? No krótko. A jaka jest traktatu W i tyle, no nie ma co tutaj. No Zbliża się godzina 19.40, pora kończyć.